To są informacje Polskiego Radia 24. Strażacy walczą za skutkami silnego wiatru. Od północy interweniowali już prawie 1400 razy. Polacy wracają ze świąt. Na drogach coraz większy ruch. Eksperci apelują o cierpliwość i wyrozumiałość. W tej nocy nastąpi kulminacyjny moment misji Artemis 2. Zał załoga statku Orion okrąży Księżyc. Minęła 15. Radosław Siennicki, zapraszam. Prawie 1400 interwencji strażaków i ponad 60 tysięcy odbiorców bez prądu. To bilans dzisiejszych wichur. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują niemal w całym kraju. Do godziny 12 najwięcej interwencji dotyczyło Mazowsza, powiedział polskiemu radiu rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. W związku z intensywną pogodą strażacy odnotowali 1374 interwencje właśnie w kontekście silnego wiatru, z czego najwięcej w województwie mazowieckim około 500. Mamy także informacje na temat awarii energetycznych. To jest informacja z godziny 12. .00. Bez takich dostaw pozostaje około 64 tysięcy odbiorców, najwięcej w województwie mazowieckim. 39 tysięcy i lubelskim około 8 tysięcy. Starszy kapitan Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej przekazał, że niektóre zdarzenia w regionie wymagają zaangażowania większego niż zwykle. Między innymi przy uszkodzonej więźbie dachowej na budynku gospodarczym, uszkodzonym dachu na budynku dworca PKP, czy zerwanej obróbce blacharskiej na budynku wielorodzinnym. Oprócz tego 45 razy interweniowaliśmy przy wiatrołomach, a także byliśmy dysponowani do zasilania koncentratora tlenu podtrzymującego życie. W związku z trudną sytuacją pogodową, RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz oraz unikanie parkowania pod drzewami. Polacy wracają ze świąt. Na drogach panuje wzmożony ruch, a eksperci przypominają, że zmęczenie, długi czas za kierownicą i duży ruch znacznie zwiększają ryzyko błędu podczas jazdy. Na drodze powinniśmy się wykazać empatią, apeluje psycholog transportu dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak. Najczęstsze tutaj to pewnie będą wymuszenia pierwszeństwa, ale też nie myślmy o tych wymuszeniach pierwszeństwa, że to jest jakaś właśnie taka eskalująca, tragiczna sytuacja, że się muszę denerwować, tylko po prostu się też przepuszczajmy. Rozejrzyjmy się, jeśli widzimy, że komuś naprawdę jest bardzo ciężko wyjechać, skręcić, po prostu pomóżmy tej osobie, chwilę poczekajmy, nas już te Parę sekund nie zbawi, natomiast my możemy rozładować korek dzięki temu, że kogoś wypuścimy. Policja kontynuuje dziś akcję Wielkanoc. Bezpieczeństwa na drogach w całym kraju pilnuje około 5 tysięcy funkcjonariuszy. Dziś blany poniedziałek. Policja apeluje, świętujmy, ale z głową. Za oblanie kogoś wodą na ulicy można otrzymać mandat albo nawet trafić do sądu. Generalnie w swoim gronie możemy oblewać się wodą ile chcemy. Atakowanie ludzi wodą z wiadra na ulicy to jest brażące wykroczenie. Wyrzucanie z okna worka z wodą czy balona no może się wiązać z tym, że ktoś upadnie. Zostaną mu zadane poważne obrażenia, wyląduje w szpitalu. No to też są konsekwencje karne. Mówi Kamil Wójcik z Tarnowskiej Policji. Za oblanie kogoś wodą na ulicy można dostać mandat do 500 zł, Za narażenie kogoś na utratę zdrowia grozi do 3 lat więzienia. W tej nocy nastąpi najważniejszy moment misji Artemis II. Czteroosobowa załoga statku Orion okrąży Księżyc. Kulminacyjny moment wyprawy zacznie się tuż przed godziną pierwszą i potrwa około 40 minut. Astronauci przelecą wtedy nad niewidoczną z Ziemi stroną Księżyca. W kulminacyjnym momencie misji astronauci będą świadkami m.in. zachodu i wschodu Ziemi oraz zaćmienia Słońca. W tym czasie zrealizują również szereg zadań, mówi dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Oni będą fotografować, mają plan opracowany przez geologów bardzo szczegółowy. Muszą wykonać cykl fotografii i obserwacji kraterów i mórz, które są po drugiej stronie. Choć załoga misji Artemis II nie wyląduje na Księżycu, to efekty pracy astronautów będą ważnym krokiem w kierunku kolonizacji naszego naturalnego satelity w przyszłości. Mimo, że lecieliśmy już na księżyc, bo teraz mamy nowe metody badawcze, nowe przyrządy, nową diagnostykę, więc lekarze kosmiczni dostaną świetne dane do badań po to, żeby podróżnicy w kolejnych misjach byli bezpieczniejsi. W kulminacyjnym punkcie misji Artemis II człowiek znajdzie się najdalej od Ziemi w historii lotów kosmicznych, a więc w odległości 406 773 km. O czym mówił przemysław LIS. To były informacje polskiego Radia 24. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed silnym wiatrem. Wichór nie należy się spodziewać jedynie na Dolnym Śląsku, O Polszczyźnie i Śląsku. Tam jednak uwaga na roztopy, a w nocy także na przybroski. Po zmroku na północnym wschodzie kraju popada deszcz lub deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 4 stopni Celsjusza, chłodniej w rejonach podgórskich od minus 2 do 0. Klimat W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 19 zalecane jest korzystanie z prądu, żeby wykorzystać nadmiar energii. Na Zalewie Wiślanym i u wybrzeży Bałtyku możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. W lasach na południowym zachodzie średnie zagrożenie pożarowe. Klimat. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 6 minut po 15.00. Cały czas Polskie Radio 24. Małgorzata Żochowska. a teraz y, szczególne zaproszenie dla Państwa na szczególne, specjalne świąteczne wydanie audycji Martyny Podolskiej. W repertuarze. Dzień dobry, dzień dobry, Martyna Podolska, witam Państwa świątecznie, przed nami świąteczne właśnie wydanie, specjalne wydanie naszej audycji teatralnej w repertuarze. I jak pomyślałam o tej odnowie, o tej świeżości, o tym pięknie, o tym cieple świątecznego stołu, to oczywiście pomyślałam, że musi być w tym czasie z nami wspaniała aktorka. Teatralna, serialowa, filmowa Aldona Jankowska. Dzień dobry, Aldono. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego na ten świąteczny czas. Zajemnie. Święta wielkanocne, no właśnie, wiosna. Za oknami już widać te pierwsze oznaki, ale chciałabym zapytać najpierw nie o samą odbudowę, odnowę po, po zimie, ale o ten... Czas zwolnienia. Czy ty w ciągu roku robisz sobie takie przerwy, teatralne przerwy, bo grasz? Można by powiedzieć, że jesteś taką szaloną aktorką, która bardzo dużo tworzy, bardzo dużo gra w Teatrze Kamienica w Warszawie. Sześć tytułów. Dobrze policzyłam? Dobrze. Te, też gram tak i w Kamienicy, i w Teatrze Kwadrat, i w Teatrze Stu w Krakowie. Także jest, jest, jest sporo tych tytułów. Robisz sobie takie przerwy? Właśnie czas świąteczny to jest chociażby taki czas, żeby trochę zwolnić? Tak, robię sobie takie przerwy. Okres świąteczny no to, to już jest od wielu, wielu lat oczywiście, właśnie od dziecka choć nie ukrywam, że zdarzały się takie wypadki, że trzeba było w drugi dzień świąt na przykład od stołu odejść, prawda? Nawet jeszcze bywały czasy za mojej młodości, czego ty, Martynko, nie pamiętasz, a ja już wtedy zaczynałam pracę, że na przykład w teatrze jeszcze się grało, nawet w sobotę, niedzielę, no, komuna, prawda? Co tam jakieś święta. Nawet tak programowo. Ale jak tylko nie było to tak zwanym musem, to, to starałam się. Natomiast jeśli chodzi o takie w ogóle przerwy w życiu, tak, robię to. Na przykład już od kilku lat yy, staram się mieć chociaż miesiąc, a najlepiej dwa, kiedy nie gram w teatrze. Dlaczego? Nie dlatego, że yy, mi się nudzi albo coś, tylko rzeczywiście... Na pewnym etapie poczułam takie, ta, ta, ta, taką potrzebę, no, żeby gdzieś czerpać tę radość, to też trzeba ją od tego kosmosu prawda, dostać i potem można ją dawać. Absolutnie robię takie przerwy i traktuję to bardzo poważnie. Nie dlatego, że jestem milionerką i mnie stać na wszystko, tylko wtedy siedzę w domu, uprawiam ogródek, staram się mieć wyłączony telefon, na przykład dostaję szał, kiedy w tym okresie przedświątecznym, kiedy ty gotujesz, przygotowujesz, kiedy, kiedy wiesz, prasujesz i robisz, i, no bo wcześniej nie mam na to, na to czasu, wtedy zaczyna się szał SMS-ów. Ten telefon po prostu jest rozgrzany do czerwoności i teraz no, są dwie strony tego kija, prawda? Z jednej strony to miło, że ludzie pamiętają, a z drugiej strony, no, nie jestem w stanie po prostu odpowiadać, czy odbierać. Trzeba wyciszyć, potem przyjdzie taki moment, że można... Czasami, no, no musi być taki czas ciszy. A to też jest zależne od tego, że ty jak wchodzisz na scenę, niezależnie czy grasz dramat, czy farsy, czy komedię, czy monodram, czy, czy jesteś też przecież stand -uperką. Teraz trochę chyba mniej, ale kiedyś, kiedyś z tego bardzo mocno słynęłaś, że dajesz z siebie wszystko i że jak ty wchodzisz na scenę, to ty po prostu jesteś tym teatrem, tą sceną. Tą sztuką? To znaczy na pewno należy do osób, które yy, w, na przykład w garderobie przed spektaklem. Ja lubię ciszę. Oczywiście bez przesady, bo jak na przykład gram z takimi młodymi aktoreczkami tam wiesz czterdzieski jeszcze nie mają sobie tam siedzić i si, si, gadają, śmieją się. To jest bardzo miło. To nie tak, że musi być cicho, ale jak na przykład grałam yy, monodramy, czyli godzina 40, jesteś sama na scenie, to musiałam się bardzo skupić i wyciszyć. I na życie jestem też osobą, która czasami jak gdzieś przyjdę, czekam w garderobie, no to siadam tak i, i czekam. No i słyszę na przykład, gdzie jest ta Jankowska, bo miałam tutaj być. No, to mówię, że ja tu siedzę, już właśnie jestem. To pani? Bo po prostu nie... Tak to jest, natomiast rzeczywiście scena czy kamera, ona wyzwala, to jest kwestia pewnego, pewnego rodzaju koncentracji. No i już yy, dawania tej energii temu, no, robienia tego, po co tam jestem na tej scenie, prawda? Aktor musi wiedzieć, po co wchodzi na scenę. To jest podstawowa sprawa. Ale tak na co dzień lubię ciszę i to się pogłębia z wiekiem, co też jest naturalne. Jak wiesz, od lat kocham twoją energię sceniczną i tę prywatną również. I to, co mówisz, jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo jak ja sobie myślę o tobie, to myślę, że jesteś taką osobą, do której zawsze można zadzwonić, jak ma się kryzys albo zły czas i ty wtedy powiesz, przemówisz do rozumu. Powiesz coś mocnego, coś takiego, co gdzieś komuś pozwoli albo zapomnieć, albo zmienić sposób myślenia. Napędzasz, napędzasz swoją energią, swoim myśleniem. Ale to też nie jest tak kochana, że to ja to robię tak programowo, prawda? Aha, ktoś dzwoni, to ja wcisnę guzik, bo te, teraz funkcja pod tytułem podtrzymuje cię na duchu. Broń Boże. Ja po prostu bardzo dużo zawdzięczam rozmowom z ludźmi, którzy byli bardziej doświadczeni ode mnie na pewnym etapie, którzy po prostu byli dobrymi ludźmi, którzy widzieli tę dziewczynę, kobietę później młodą, starszą, pod tytułem Aldona Jankowska, która się oczywiście z tym życiem borykała. I wiem, że na odpowiednim etapie czasami pewnych życiowych zmian jest potrzebna rozmowa. Jest po prostu zwyczajnie człowiekowi potrzebna, szczególnie Ci młodzi ludzie, tak jak ty, potrzebują też czasami, czy jeszcze młodsi, jeszcze młodsi, albo i starsi. I to nie chodzi o rozmowę z mistrzem, broń Boże, tylko z drugim człowiekiem, który ma też jakieś już doświadczenia za sobą. I, ale oczywiście nie, nie można rozmawiać z punktu widzenia, znaczy ja tak, ja tak nie mogę, bo ja mam poczucie, że ja, co ja wiem, ja nic nie wiem, ale czasami ta intuicja... No i taka, jak się komuś krzywda dzieje, wiesz, to mówisz, słuchaj, nie dawaj się. Nie dawaj się, uda ci się, będzie dobrze. Mm, I to nie takie będzie dobrze i poklepać, prawda? Bo, bo przecież też zdarzało mi się y, towarzyszyć różnym tragediom życiowym, prawda? I, i odejściom, no, no wszystkiemu, co jest wpisane w życie. Także to nie jest taka funkcja, że ja sobie tak wymyśliłam i gadam. Tylko kiedy sytuacja tego wymaga? I poczuję to w sercu, no to staram się tej osobie to powiedzieć, że, że nie jest sama, że może ktoś podobne rzeczy przechodził, prawda? Że zawsze jest cholera to światełko w tunelu. No, myślę, że w ogóle rozmowa z, z drugim człowiekiem zawsze mi w życiu pomagała. Ja tego potrzebowałam. A teatr jest rozmową z publicznością? Zdecydowanie. Yy, I przyznam szczerze, że najbardziej dotarło to do mnie i znowu dosyć późno. Bo przecież ho, ho, około 50 po 40, bo kiedy byłam w zespole, wiesz, na scenie, kiedy koleżanka, kolega byli obok mnie, to oczywiście, że reakcje widowni, że gramy dla widzów, że czujemy, kiedy cichną, kiedy się bawią. Ale kiedy grałam sama, a tak się życie ułożyło, ta forma monodramu przyszła do mnie. Ja nigdy nie chciałam tego robić, a się okazało, że tak życie y, y, poszło takim właśnie taką ścieżką. I to znowu mądrzy ludzie mnie zachęcili do tego. Bo wydawało się, że już to nie ma szans, że to co ja będę sama grać? A, mo a może to jest dobry pomysł Aldona? A może weź ten monodam, no, zrób. I wtedy, kiedy stoisz na scenie sama, no to to jest, właśnie Jerzy Tur zawsze opowiadał, że jak grał kontrabasistę, uchylał sobie kurtynę i czuł się jakby miał wejść na górę lodową, prawda? To jest, jest takie jego słynne wspomnienie. Ja też się czułam tak, no po prostu totalnie sama, aż do momentu, kiedy nie zrozumiałam, że tam dosłownie parę metrów ode mnie są ludzie i że no tak reagują, tak dialogują, przecież nieraz słyszę jakiś yy, szloch. Nieraz słyszę jakiś komentarz, prawda? Wystchnięcie. Westchnienie, tak. Że to jest, wiesz, to jest teatr, jest dialogiem. I, I być może, bo jestem zdumiona, jest jakiś powrót ludzi do teatru niewiarygodny. I to nie tylko na komedię. Być może jest przesyt już rzeczywiście tych tego kontaktu z tymi nośnikami elektronicznymi możliwe. I ludzie potrzebują żywego człowieka. I ludzie potrzebują żywego człowieka. Ale się rozgadałam. Ale bardzo dobrze. Ale wspomniałaś Jerzego Sztura. Ty grałaś przecież u Jerzego Sztura. Prawie, że na początku swojej drogi teatralnej wspominałaś też o tej zespołowości. Przez lata byłaś w krakowskich teatrach, w Teatrze Ludowym. Grałaś w Teatrze Bagatela też. Straszcza groteska. groteska. Mhm. Ale chciałabym zapytać o to zupełnie wprost. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, bo, bo widziałam cię i w przedstawieniach zespołowych, i w, w takich właśnie niewielkich, dwuosobowych. Bo to jest tak, że jak ty wchodzisz, to kradniesz. Uwagę. Nie, to, I nie to jest moje czy... założenie. <laughs> no wiem, wiem. Ale czy to nie jest tak, że ktoś ci doradził ten monodram, bo właśnie wiedział, że ty. Ty, jak jesteś w teatrze, to jesteś. Po prostu jak staniesz na tej scenie, to zagarniasz tę przestrzeń. Ja myślę, że wiesz co, to właśnie ciekawe, wcześniej mi zadałaś pytanie, które jeszcze ciągle po mnie chodzi i widzisz, tu jest konsekwencja. To jest tak, że... Bo co to znaczy teatr, prawda? To, to znaczy rzeczywiście ta relacja widz-aktor. Tak naprawdę. Oczywiście wsparta całym zespołem technicznym, oświetleniowym, Całym, no, to, oczywiście wspaniałymi ludźmi teatru, których nie widać, ale jednak kiedy wychodzisz na scenę, ja myślę, że to jest kwestia, ja się staram po prostu w tym zawodzie moim być lojalna, no być przyzwoitym człowiekiem, jak to mówił Bartoszewski i może to z tego wynika. To niekoniecznie jest, kiedyś, nie ukrywam, na początku drogi, to była niezwykła potrzeba akceptacji. Młody człowiek, prawda, y, bidny, jak mysz kościelna że jak już się dorwałam na tę scenę, to chciałam tak bardzo i wszystko i, i, i widzę to samo teraz u młodych. To jest naturalna kolej rzeczy. A potem przychodzi świadomość pewnej odpowiedzialności. Bo wiesz, to jest coś takiego, kochana, że aktor wychodzi przed widzów, widzowie biją brawo i potem idą do domu. I rzadko spotykasz tych ludzi, a czasami ich spotkasz na ulicy, coś ci powiedzą, jesteś w sklepie, wydaje ci się, że jesteś kompletnie anonimowa. I to nie chodzi o tak zwaną popularność. To chodzi o to, że ktoś był i coś przeżył. I mówi do ciebie, wie pani, to było dla mnie ważne. Ja sama doświadczyłam takich rzeczy w teatrze jako widz, no i to na pewno mogę powiedzieć, że nie jest to kwestia w jakiegoś parcia, żeby zagarnąć, tylko jakby takiej... A poza tym ja na co dzień jestem osobą dosyć skrytą. Chociaż teraz się rozgadałam, bo też wiesz, podejś, jesteś dobrym człowiekiem i chcesz ze mną pogadać zwyczajnie. Czy jakby wiesz, nie ma takiego wymogu, że teraz muszę opowiedzieć 15 anegdot, wiesz, że być śmieszna i w ogóle, tylko widzę w twoich oczach, że chcesz trochę się dowiedzieć o, o mnie. Więc ja niewiele na, na, na co dzień przebywam z ludźmi. Przebywam z nimi w pracy, w teatrze, prawda? Wtedy wchodzę w jakieś zespoły i się cholernie cieszę. Bo mam ewidentny deficyt też taki. Już jaka sta, jako starsza pani, której nie zapraszam. Ja już nie chodzę na imprezy, bo mi się nie chce. Wiesz, wiesz? Ja już byłam we wszystkich piwnicach w Krakowie. Wszędzie tam sączyłam jakieś alkohole, Przeszłam pewne fazy, wiesz. Potem te dzieci się rodziły, potem te chrzty były, te komunie. No to ja to wszystko już... I gdzieś tam, wiesz, ten ogród mój, mój czasami, czy tutaj, jak miesz, bo ja mieszkam na Ochocie w Warszawie, to sobie tam siądę na ławeczce, to pogadam, prawda, z dozorczynią. Nie ma wielu ludzi na co dzień wokół mnie, czyli kiedy już wchodzę, a lubię ludzi, prawda, więc kiedy już wchodzę, to jak ryba w wodzie się czuje, wiesz, a tu sobie pogadam. Tak, tak naprawdę, natomiast ten teatr zawsze był, nawet jak było ciężko, to ja grałam za darmo. Myśmy robili te wszystkie ofowe produkcje, wiesz, produkcje się teraz, te spektakle za grosze. Nieraz jak patrzę na zdjęcia, wie Boże, co to się człowiekowi chciało, wiesz? No, żeby być, żeby to robić. To jest, to jest, no, potrzeba kreacji taka, kreowanie jakiegoś świata. No tu temat na osobną rozmowę, prawda? Ponad tydzień temu Szymon Majewski, znany ci, prowadził zakończenie galę finałową 46. Przeglądu piosenki aktorskiej i żartował ze sceny, odczytując, że nagroda za spektakl ofowy wynosi w tym roku 15 tysięcy złotych. Jak to wszystko poszło do przodu, bo niegdyś spektakl ofowy były grane tylko za zwrot do jazdu. Tak, tak, że... Żeby, żeby. To tylko nawiązaniem, ale przychodzi taki moment, że myślisz sobie o kosztach, na przykład grając Hankę Bielicką, o kosztach tego zawodu, kosztach tego jednak bycia taką skupioną mocno na, na pracy tej zawodowej. Wiesz co? Grasz Hankę, Koszty. tylko dodajmy, w Teatrze Kamienica. Tak, w Teatrze Kamienica gram Hankę Bielicką i w spektaklu Halotu Bielicka, czyli Być jak Hanka, a gram tam z, z cudownym Radosławem Pazurą, aktorem, który wspaniale śpiewa, jest przedowcipny, bardzo, bardzo to jest aktor, aktor, którego bardzo cenię. I on z kolei gra przeciwieństwo charakterologiczne Hanki Bielickiej, czyli Bogdana Brzezińskiego. Człowieka, który napisał około tysiąca monologów dla Hanki Bielickiej. Zapraszam. Także te u nas prezentowane w polskim radiu przez <grym> całe lata w słynnym podwieczorku. No ale wracając, o, o, o te koszta chciałabym zapytać. Jest to często się zastanawiałam, to wtedy kiedy było trudniej szczególnie, prawda? Ale wiesz, koszta... Myślimy, coś kosztuje, prawda? Czyli już to jest takie za smutne zabarwienie gdzieś tam nam się pojawia. Przecież jest decyzja, Wy wybieramy coś i, i jest pewna konsekwencja. T tak z tym ruchem motyla. Tutaj ktoś tam, wiesz, zamacha skrzydłami, a na końcu będzie, co będzie. Nie ma tak, że coś jest bezkosztowe. No wybierasz to, to dostajesz to, tamto, tamto, ale nie dostajesz czegoś, nie można mieć wszystkiego w życiu. Znaczy pewnie nam się wydaje, ja często miałam takie wrażenie, wiesz, takie, Boże, ona i, i to ma, i, i ładna, i te dzieci, i ta rodzina, i ten mąż podjeżdża tym Mercedesem, i ona, i to gra, Wiesz tak a potem nagle, czy, znaczy nagle, z czasem człowiek się uświadamia, że wszędzie jest wybór, jest akcja, reakcja. Po prostu te wybory, one nie są do końca świadome. Jeśli, jeśli czasami się chwytam za głowę, to myślę sobie, Boże, skąd się w tej młodej wtedy dziewczynie wzięła pewna odwaga, bo nie miałam świadomości tego, jakie będą konsekwencje, bałam się, ale serce prowadziło inaczej, czy coś mówiło, prawda, jakiś tam kompas wewnętrzny. Bo to są poważne sprawy. Kiedyś moja babcia, jak miała złe przeczucie, to nie wychodziła z domu i nikt się z tego nie śmiał. A teraz nie, nadaj no daj spoko, bo to, tego, tutaj ta temperatura, tutaj te wiatry i tam dalej. Nie, są takie rzeczy, że człowiek musi zrobić i koniec. Bo jak nie zrobi, jak nie posłucha siebie, no to te koszty mogą być o, o wiele poważniejsze niż, no, niż wtedy, kiedy byśmy to zrobili. Oczywiście nie mówię o jakichś wariactwach, ale parę decyzji w życiu podjęłam, poniosłam konsekwencje, ale to też otwierało nowe drogi nowe możliwości, prawda, nowych ludzi sprowadziło. Czy w zawodzie, w tym zawodzie są takie same koszty jak w każdym innym. Oczywiście my też mówimy o sztuce, a sztuka to jest zagarniająca, prawda Pani? Rzeczywiście. Po prostu tak się moje życie ułożyło, ani inaczej. Takich wyborów dokonywałam, a nie innych. Wiesz, ja pracowałam w tylu branżach, że nie demonizowałabym tego, tego świata kultury, bo jak pracowałam gdzieś w restauracji albo na poczcie, to tam też były wybory, koszty, to tak jest życie. I jak mówiłaś o tych nowych perspektywach, o tym otwieraniu się na, na nowe, to pomyślałam, że można też w tym momencie naszych słuchaczy zaprosić na inny tytuł, który grasz w Teatrze Kamienica. No właśnie też o tym, że w każdej chwili można zaczynać na tak. nowo. Razem z Tomkiem Saprykiem gramy w spektaklu z, pod tytułem Zacznijmy jeszcze raz. W Teatrze Kamienica to jest... Spektakl, który kocham, bo... Ale zobaczcie, ja, ja z takimi ja fajnymi facetami gram. Teraz sobie uświadomiłam, że tutaj Pazura, tutaj, tutaj Sapryk. Boże, bo... Wspaniali. <grywa> <grywa> się cieszę. <grywa> <grywa> Muszę się pokazywać na mieście. To świetny aktor, wspaniały reżyser. Cenię go pana Tomka Sapryka za to, że zawsze, zawsze z... Wiesz, no, stara się tego dnia właśnie zagrać najlepiej, jak potrafi ogarnąć wszystko. Najlepiej, jak można. Jest przeuczciwy. I, i też, a z kolei gra postać, która jest przeciwieństwem. Jest egocentryczna. No, po prostu pogubiony mężczyzna, który przychodzi na terapię, bo ma problemy, poważne problemy, okazuje się w małżeństwie. No i to jest, to, jest to że, że Bóg jest miłość, dobra wola, nadzieja, póki jest przepraszam, ale szczery żal, prawda? To jest szansa, zawsze można tam, można zacząć. A jak nie, no to będzie się, to się będą otwierały inne drzwi. Poznanianka w Krakowie? Tak? Bo ty jesteś urodzona w Poznaniu. Ja jestem urodzona w Poznaniu. Kiedy miałam 19 lat, to wyjechałam z Poznania na studia do Krakowa i to było miejsce, które sobie wybrałam. Miejsce moich marzeń, a no, od mniej więcej 2008 roku zaczęłam tu już poważnie do Warszawy przyjeżdżać zawodowo, ale jeszcze się nie myślałam w ogóle o przeprowadzce. A w 2013 roku Marta Żmuda-Trzebiatowska wzięła mnie za uszy i te resztki włosów, które jeszcze miałam po tych tapirach, wiesz, po serialach po potrząsnęła, i, ale delikatnie potrząsnęła, no i po prostu zaciągnęła mnie do Warszawy. Yy, no to niezwykła dziewczyna. Yy, pan Andrzej Neyman przyjął mnie do Teatru yy, Kwadrat. Kwadrat. I od tego czasu zaczęłam tutaj bardzo ostro pracować i więc ja już powiem ci czasami nie wiem gdzie ja mieszkam czy ja mieszkam w Krakowie czy ja mieszkam w Warszawie może w sobie po prostu może w sobie kiedyś słuchałam takiej starszej pani mądrej to gdzieś tam wiesz na Facebooku że nie będę udawała że nie słucham nie oglądam no, każdy to robi która właśnie mówi, wielokrotnie się przeprowadzała przeszła przez różne koleje losu i mówiła żeby się w ogóle nie przywiązywać do miejsca. A człowiek by chciał mieć ten dom, nie ale to rzeczywiście coś takiego jest, że... No tak, tak, tak. Więc jak mnie pytasz, gdzie ja mieszkam, to ja już nie wiem, gdzie ja mieszkam. Mieszkam teraz tu i w Krakowie i trochę może nad morzem, w sobie. W sobie, ale niewątpliwie teatry. I nie myślę tu o, o konkretnym adresie, ale teatry bywa takim domem. Teraz coraz rzadziej, bo oczywiście czasy się zmieniają i ta zespołowość jest inna, a też w inny sposób powstają spektakle. Niegdyś przecież siadało się i rano, i wieczorem, i próby przy stolikach. Teraz każdy gna, bo tu serial, tu film, tu zdjęcia, tu jakiś program, tu próba. Wszystko trzeba połączyć i ty też tak łączysz. Widzowie kochają cię teraz za to, co robisz, jak upożytujesz Urządkowywujesz życie niejakiego profesora Falkowicza w Na Dobre i Na Złe. Ale oczywiście y, nie tylko. Y, no ale y, y, właśnie powiem ci, że przed naszą rozmową specjalnie włączyłam, dawno nie oglądałam, ale włączyłam jeden odcinek z twoim udziałem w Na Dobre i Na Złe. I tak sobie pomyślałam, że no tak, no Aldona, no Aldona. Ale tutaj y, zadziałała chemia y, z panem Michałem Żebrowskim. Chemia oczywiście aktorska. No, ja byłam bardzo stremowana, jak się dowiedziałam, że będę z tak wspaniałym y, aktorem grać. Okazało się, że... Y, no, no, bo to jest człowiek o niezwykłym poczuciu humoru i, i naprawdę staramy się zawsze, chociaż w najmniejszej scence, poszukać tego, tego wiesz, Dinksa. Już teraz to, to trwa trochę czasu, więc te postaci i Palkowicza, i pani Jadzi, one się tak osadziły. Już wiemy, jakie one są. Szukaliśmy tej relacji oczywiście i jest tutaj no, po prostu ukłon dla scenarzystów, bo ja nieraz, czytałam, często późno, wiesz, bo, musiałam siąść gdzieś tam w chwili wolnej. No po prostu nie dało, no, śmiałam się serdecznie, bo rzeczywiście no, ładnie to wymyślili, a my mieliśmy nad czym popracować, prawda? No, bo są takie panie, są takie panie, ciepłe kobiety, które bo Jadzie przecież jest po wielu różnych przejściach tam z się mężem, prawda, idę, które nagle, taki mężczyzna, jak pan Falkowicz, okazuje się, że on już nie mógłby żyć bez tej pani Jadzi, prawda? Że to jest taka oś. Że jest może jedyną osobą, która powie mu tak naprawdę, co o nim myśli, ale wie, jaką zupę lubi, a on lubi zjeść sobie dobrą rzecz, prawda? bo jest zmęczonym człowiekiem, bo się martwi o tego syna. Takie ludzkie rzeczy, a to jak y, Michał Żebrowski szuka tych słabości Falkowicza. no przecież to jest, to jest po prostu, ja się nieraz śmieję, już po południu, już jak skończymy zdjęcia, co tam ona wymyślał. Ale są, są takie cudowne kobiety, które wchodzą w nasze życie i już, już po prostu tylko się modlimy, żeby nigdy nie zniknęły. Tak? I myślę, że, że Jadzia ma tę mądrość, oczywiście ma swoje słabości, jest despotyczna, jest charakterologiczna, może za dużo lubi tam wyjeść z tej lodówki, albo za dużo gotuje, można by było mniej, ale kocha. Myślę, że tu jest, że ona ich tak naprawdę kocha. Ale wiesz, też podoba mi się w tej waszej relacji, to jest jakby ukłon w stronę scenarzystów, że tam była próba zmienienia waszego nazywania siebie nawzajem, że Falkowicz zaczął mówić do, do pani Jadzi Jadziu. Ale tak sobie myślę, że, że ta forma jednak zwracania się czasem do kogoś pani Pan jest tak piękna i tak rzadko już przecież stosowana, bo już teraz skracamy ten dystans i często, często mówimy sobie na ty, chociaż się nie znamy. I tak sobie myślę, że przecież każdy z nas, może nie każdy, ale wielu z nas ma właśnie taką Panią Jadzie gdzieś obok siebie i to może być bardzo bliska relacja, ale może być nieco dalej, bo może to być Pani w sklepiku, może to być Pani w piekarni, ktoś, kto do nas przychodzi, może nawet jakaś daleka ciotka. Wszystko jedno, ale że, że chyba poszukujemy właśnie takiej miłości, takiego oddania, takiej jakiejś troski, którą właśnie pani Jadzia ma względem Falkowicza i całej tej właściwie rodziny. I myślę sobie, że właśnie na tej przyjaźni ogromnej jest zbudowany fenomen tego duetu waszego. Ale przecież w swoim, w swoim amplua aktorskim masz też charakterystyczny bardzo charakterystyczne role. Pamiętam w jednym z serialu grałaś taką, taką złośliwą, taką, no złośliwą, myślę, że nie. Podłogę pani Jola. pani Jola, po uszy. No czy to tak, była właścicielka kamienicy. Tak, no właśnie, właścicielka kamienicy, która no nie dawała za wygraną. No to to co było... wolisz? Że takie przyjazne dusze, czy, mm. czy jednak takie baby z krwi i kości, które nie dadzą sobie wejść na głowę? Wiesz co, co ja pop zawsze szukam w postaci, którą mam zagrać i to powtarzam i to też mówię młodym aktorom, aktorkom szczególnie, które no, nawet swoje sprawy nie zdają jak są śliczne, jak są piękne, jak, w ogóle, jak są zdolne, bo teraz ja jestem pełna podziwu dla tych młodych ludzi, którzy rany boskie, oni śpiewają fenomenalnie, mówią w kilku językach ich sprawność fizyczna jest to po prostu zaskakująca. Mają olbrzymią wiedzę. Mają przede wszystkim też dostęp przez internet, do różnych, przez podróże, prawda, no okej, okay, ale ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem ym, aktorskiej młodzieży. To, to... Ale to też jest presja, prawda? Żebym ja była idealna, żebym tu nie miała, żebym tutaj nie miała bliski, nie miała czegoś. Ja mówię też o, o scenie, bo już przed kamerą to, to może inaczej. Ale rzeczywiście te... Słabe strony, każdy to ma. Każdy przecież ma ten, ten swój yy, to, to, to, to, to, to swoją słabszą nogę, prawda? Ten swój gorszy profil <śprawdy> przysłowiowy. Każdy z nas coś ma jakąś tajemnicę. Mm. Zawsze unikałam ludzi, którzy byli tak niezwykle zadowoleni z samych siebie, ale nie mówię tak. Wiesz, tak, żeby się podzielić tym i, i dodać komuś odwagi, ten tylko tak, tacy po prostu z, zakochani w sobie, wiesz. Bo myślę sobie, z czego to tam no, to, to byłby temat inny. W każdym razie, zawsze, więc starałam się te osoby, które miałam zagrać, zaczynałam od, od wady lub feleru, bo to, to mówi najwięcej. Od tego musisz wyjść i, i potem myślisz sobie, jak ta osoba sobie z tym radzi, jak radzi sobie środowisko. Więc y, nawet pani Jadzia Ufalkowicza wcale nie jest takim ideałem, taką słodką do, do rany przyłóż. No bo potrafi właśnie być też taka i zaostra i złośliwa, ale no, nie jest miłość. I, I to chyba jest takie ludzkie, prawda, że my tacy jesteśmy dokładnie, y, ale, ale potrafimy kochać, no więc póki co jest nadzieja. Serniczek, babka cytrynowa, makowiec. A, święta, święta? święta wielkanocne. Ale to chyba, ja się... że właśnie nie słodycze, wręcz odwrotnie. Ej, jak to nie Jaj, słodycze? Jajka pod wieloma postaciami. Wiesz co, u nas jest taka tradycja, moja przyjaciółka. Ona przygotowuje torty naprawdę obłędne. Ja nie umiem nic upiec, wszystko co z mąką to mi nie wychodzi. Mięsa, zupy, wiesz, wszystkie, takie sałatki, no, wszystko, tylko nie mąka, no nie, antytalent, po prostu antytalent, natomiast y, w, oczywiście to są te wszystkie tradycyjne babki, makowce, To wszystko to, co w domach, żadnych cudów, nie mam jakiejś specjalnej potrawy. Dla mnie naj, najlepszą potrawą wielkanocną jest to, że ja siadam z bliskimi do stołu, po prostu, że, że jestem w domu i, i jesteśmy razem. I, I że jest ten czas, no właśnie, z martwych wstania, prawda? Tego, że można, można to oczywiście interpretować na, na różne sposoby, i, ale jednak to, to w powietrzu wisi i to, to dodaje nadziei. Ach, ja bardzo dziękuję, że Ty nam dajesz i nadzieję, i energię. I to piękne swoje słowo, wynikające prosto z serca, z wnętrza. Aldona Jankowska w polskim radiu, specjalnie, w Wielkanoc. Na święta wielkanocne. Bardzo się cieszę, że nas odwiedziłaś i że poznaliśmy cię głębiej i lepiej. Ja dziękuję za zaproszenie. I tak spokojnie jakoś, nie? Tak, no bo wiecie co, to że nie można być całe życie na jakimś turbo doładowaniu. Tak sobie zawsze się staram wyciszyć, pożyć. Poza tym, no słuchajcie, przecież ja jestem już emerytką, no nie mogę tak biegać. Mówiła moja babcia, jak się ma te lata, to się tak nie lata. No i... Kilka no, no, nie dni temu obchodziłaś urodziny. Tak, tak, dziękuję za, za życzenia. <laughs> nie wiem, czy ty o tym wspominać, czy nie wspominać, ale mm. wiem, że ty po prostu bardzo podchodzisz ludzko do wszystkiego, więc... Wiesz co, no mam też swoje jakieś pewnie fobie i wariacje, natomiast co do, co do urodzin, to A bardzo, bardzo jestem szczęśliwa. Usłyszałam kiedyś, że to ciekawe, widzicie, bo ja mam już mamę wiekową, ale żyję ciągle i to mnie cieszy. I że na wschodzie yy, yy, yy, w dzień urodzin daje się kwiaty swojej matce. Nie wiem, czy tylko na wschodzie, bo pamiętam, że mój tata też jeździł, yy, że obchodził urodziny, więc pewnie przesadziłam z tym wschodem, ale to może być i na zachodzie, i na północy, i na południu. Ale bardzo mi się to spodobało. Piękna tradycja. Że dziękuję się matce za to, że urodziła i wychowała. To to niezwykłe. Piękna. Więc ja mojej piękna. matce... Nieustająco każdego dnia za to dziękuję. Ha. I my dziękujemy, że jesteś razem z nami i mam nadzieję, że nas będziesz odwiedzać i będziemy opowiadać o twoich nowych spektaklach, bo ja wiem, że ty dużo czytasz scenariuszy, że szukasz dla nas specjalnych opowieści, właśnie takich dotykających nas gdzieś głęboko i czekamy na kolejne twoje role, czy to filmowe, czy serialowe, czy teatralne. Teraz grasz aż w sześciu spektaklach i w Krakowie, i w Warszawie. Więc... W siedmiu nawet. W siedmiu wiecie, nawet. No to to jest, to jest już obłęd, naprawdę, więc, więc życzę Ci tego odpoczynku, i tego zwolnienia, i tego, abyś nabierała sił i energii i szybko wracała na scenę. Wzajemnie, wzajemnie, a ja Tobie życzę, żeby nigdy nie opuszczała Cię ta ciekawość drugiego człowieka, którą widzę w Twoich oczach. Mm, bardzo dziękuję, aż się wzruszyłam. Aldona Jankowska w naszym studiu. Bardzo dziękuję, Aldono. Dziękuję. W kobiecych dłoniach życie moje ma. W każdej chwili wolnej myślę tylko o niej. Co w umyśle jej przebiegłem znów się tli. Jak na szpilkach siedzę tu przy telefonie, bo wytchnienia ni sekundy nie da mi. Międzymiastowa, międzymiastowa. Aż podni głowa dzwoni w niej międzymiastowa. Międzymiastowa wciąż od nowa ciągle słowa, słowa, słowa. Nie ma gdzie się przed nią schować. Halo, halo, tu bielicka międzymiastowa. A to muzyczna zapowiedź spektaklu Halotu Bielicka, czyli Być jak Hanka w reżyserii naszego gościa Aldony Jankowskiej. Tak jak mówiła Aldona, to historia przyjaźni wielkiej gwiazdy polskiej estrady z Bogdanem Brzezińskim, autorem setek monologów artystki. Premiera tego spektaklu odbyła się w 2022 roku. On jest grany z sukcesami w Teatrze Kamienica w Warszawie. A skoro o Hance Bielickiej mowa, to w tym roku minęła 20 rocznica śmierci tej popularnej aktorki teatralnej, filmowej Gwiazdy Estrady przede wszystkim, Gwiazdy Kabaretu. Była niewątpliwie mistrzynią monologu. Zasłynęła z tego, że wygłaszała teksty w zawrotnym tempie i z nienaganną dykcją. Często posługiwała się przecież też gwarą warszawską. Rozśmieszała do łez. Ogromną popularność przyniosła aktorce rola Dziuni Pietrusińskiej w podwieczorku przy mikrofonie Polskiego Radia. I teraz z okazji setnych urodzin naszego radia przypominamy jeden z monologów, myślę, że mój ulubiony, monolog Hanki Bilickiej pod tytułem Anioł, nie dziecko. Przepraszam Państwa bardzo, czy Państwo nie widzieli czasami takiego małego chłopczyka, Stefcia, bo ja go właśnie szukam. Tam jakiś pan przy drzwiach to powiedział, że, że on chuligan. Mój Stefcio? Chuligan? Nie jeden hrabia chciałby tak wyglądać jak on. I to zaraz każdy widzi. Jak jeszcze prowadziłam własny zakład gastronomiczny, to nawet najgorsze pijaki pytali mnie się zawsze. Pani Malenowska, skąd do pani takie śliczne dziecko? <grych> Ach, co ja zresztą mówię dziecko. To nie dziecko to Aniu. No sam mnie tutaj przyprowadził. Powiedział tylko tak. Mama tam wejdzie, niech mama zobaczy, tam jeden taki przerabia codziennie. No mama się od razu do niego zabierze, bo jak nie, to ja się do niego wezwę I tak go przerabię, że się nie pozbiera. O huligaństwo mi się czepia. Mama mu powie, żeby się lepiej tramwaju czepeniem biednego dziecka. A jakby się do mamy stawiał, niech mama tylko gwizdnie na palcach, o tak. To ja zaraz ferajne spod sedetu sprowadzę, mam obronię od tego chuligana. No to już, niech mama zasuwa, a ja będę kapała przed domem. Spokojna mamy czaszka. Słodkie moje dziecko, naprawdę. Spokojno mamy czaszka, bo On taki troskliwy o mnie, takie ma dobre serce, naprawdę. Taka dziecina, kochana tutaj na niego, że chuligan. No. Ja sama na własne oczy czytałam w gazecie, że chuligan to taki, co ze złośliwości na umyślnie krzywdzi innych ludzi. A czy Stefcio skrzywdził kiedy człowieka? On nawet jak kolegę pobije, to przed nauczycielem mówisz, że to tamten jego pobił. No tak. Ojej, bo to między chłopcami to takie ambicje, który silniejszy. To z dobrego serca od razu mówi, że słabszy, nie chwali się. Ale czy to koledzy potrafią ocenić takie rzeczy? Mówią na niego, że on jest kłamczuch i skarży pyta. Mój Stefcie skarżypyto. Do dzisiejszego dnia cała klasa może poświadczyć, że on nie poskarżył, kto w zeszłym miesiącu na chłopcom guziki upalt, a on jeden mógłby coś o tym powiedzieć, bo sam był wtedy w szatni. Ale nie powiedział, prawda? Aha, proszę bardzo. Ach, mniejszo, to. Proszę Państwa, mój Stefcio ma takie dobre serce nie tylko dla kolegów. Nie, dla starszych także samo. Ta? Proszę sobie wyobrazić, że w tym Cedecie, co to w alejach jerozolimskich, tak jest, to on potrafi po parę godzin dziennie stać przy tych ruchomych schodach. Ta? Bo tam tacy przyjeżdżają z prowincji, nie umieją się obchodzić z wynalazkiem i boją się wchodzić na te schody. To on im pomaga. A że ktoś czasem tam ze strachu potknie się o nogę Stefcia i należąco wjeżdża na te schody? O, przepraszam. To nie Stefcia wina. I taki niezdara jeden z drugim uważa. Co ślepy nie widzi nogi Stefcia czy ja? A co, bardzo dobrze, Stefcia o nich mówi. Śmierć frajerom. <śmiech> Ach, dobra, on no taki malutki chłopczyk, a takie mądre cytaty wygłasza. <śmiech> no, że państwa, Stefcia jest naprawdę bardzo czytane dziecko. Tak? Na przykład bez gazety to on się nie może odejść. Codziennie czyta w którym kinie nowy program dają. O, my bardzo lubi kino. Ach jej. W zeszłą niedzielę byłam z nim na poranku w kinie, to no muszę państwu powiedzieć, że byłam dumna z mojego jedynaka. Tak się spisał. Bilety załatwił w trzy minuty. Najpierw, wiecie, państwo się trochę cofną. potem się rozpędził, potem w to coś się zakotowało. Trzy osoby upadły, jednej pani spadły okulary, z drzwi wypadła szyba, a mój Stefcio już przy kasie. I tylko krzyczy, nie pchać się nie na grande, za zaklejko. Za Naprawdę, takie porządne dziecko. No wzór dyscypliny społecznej. A tutaj na niego. Chuliganem ale mniejsza Ale proszę państwa, w tym kinie to byli sami chuligani. Nie jest tylko krzyki, gwizdy tupania. no coś jest strasznego, okropne rzeczy. Proszę, kto ich zaczął uspokajać? O, mój stefcie oczywiście. Najpierw robił takie duże kule z papieru, ciskał po całej sali, potem przechylał się przez krzesło i szczypał wszystkich w karki, a wreszcie jak zaczął gwizdać. No, żeby ich uspokoić, prawda? Ale czy to jedno dziecko potrafi przegwizdać całą salę chuliganów? No, nie dał rady biedawstwu, ale jak się starał, żebyście państwo widzieli, naprawdę? No w ogóle, Stefcia, to takie zdolne dziecko, że ja nie... O, ona była zapomniała powiedzieć przecież, że Stefcia jest okropnie uzdolniony do rysunku. No tak, połowę kamienic na Starym Mieście to przez niego porysowane. Tak, ale nie to tam freski na górze, jak tak się tam nazywa, na dole, węglem i kredą, to jest dzieło Stefcia. To te desercy chuligany, to stewcie jak z daleka zobaczą, to go przeganiają, a rysunki ścierają. Na kulturze się nie znają, co się będziemy dużo oszukiwać. No tak, ja sama na własne oczy widziałam w podręczniku u stewcia od historii takie same rysunki. Podobno, że to parę tysięcy lat temu, to ja coś takie jaskiniowi ludzie czy jakąś tam nazywają, to takie same rzeczy rysowali na skałach. A dlaczego dziś mój Stefcio nie może na murach, żeby nie przejść do historii, ta A co on gorszego od tych jaskiniowców, aniołek mój słodki? <śmiech> co? Może rzuca kamieniec! O Boże, jak się zdruchował! To, to, to znaczy, nie kamień, tylko jakiś papier, liść. Na pewno A Co on tu pisze, kochany, do mamulki? Co jest do jasnej anielki? Niech mama skończy gadkę, bo nie będę dłużej czekać. Śmierć frajerom, niech się mama wypcha. Czy ja nie mówiłam, że to anioł, a nie dziecko, naprawdę. Staj z kimś na mamusiu, aniołek, chuj, słodkie, naprawdę. Ale Stefania, poczekaj mamusia, jedzie, jedzie. Do widzenia Państwu, do widzenia. Stefania. No niewątpliwie, to anioł, nie dziecko. Hanka Bielicka, także i legenda Polskiego Radia, bo przecież tu stworzyła wiele, wiele niezapomnianych ról, nie tylko w podwieczorku przy mikrofonie. A skoro powracamy do wielkich postaci kultury, to myślę, że święta to jest dobry moment, by powrócić do twórczości, Andrzeja Wajdy. W tym roku obchodziliśmy już setne urodziny wybitnego reżysera filmowego i teatralnego. Z tej okazji Senat RP uchwalił rok 2026 rokiem Andrzeja Wajdy, także w związku z dziesiątą rocznicą śmierci mistrza kina i mistrza teatru. Myślę, że to jest dobry moment, by powrócić do jego spektakli, które mogą państwo bezpłatnie znaleźć na stronie Nina Teka, .pl, ale także w ramach Teatru Telewizji Polskiej. W Archiwum Teatru Telewizji zachowało się kilkanaście spektakli. Powstawały one w różnych momentach kariery Wajdy, bo reżyser sięgał i po klasykę. Tu można zobaczyć chociażby Noc Listopadową czy Macbeta, ale sięgał też po literaturę mu współczesną, czyli Wieczernik Bryla czy wywiad z Balmajerem Brandysa. To kilka słów o teatrze, które Andrzej Wajda wypowiadał w polskim radiu. Film tak naprawdę jest fotografią rzeczywistości. I myślę, że oczywiście ja zrobiłem wiele historycznych filmów. Były też i powody, dla których historyczny film był łatwiej zrobić współczesny. Ale tak, Bóg nie ma prawdą, to to, co jest wspaniałe w kinie, to to, że fotografuje się jakąś rzeczywistość, która się tworzy na naszych oczach dziś. I w tym jest jakiś taki zabieg no, naturalistyczny. No, fotografuje się rzeczywistość. Natomiast prawdziwy teatr polega na tym, że tylko część się pojawia na scenie, a tajemnica jest ukryta wzorem wielkich dramaturgów przeszłości, wzorem greckiego teatru, jest ukryta za kulisami. I teraz im więcej tej tajemnicy jest za kulisami, a tylko część z niej odkrywa scena, aktorzy na scenie, tym utwór jest dla nas bardziej przejmujący. Myślę, że dlatego tak trudno mi jest dzisiaj się pogodzić z wieloma spektaklami, bo za, za dużo widzę na scenie i robi się jakieś takie swojego rodzaju telewizyjne widowisko, które mnie nie satysfakcjonuje. W teatrze właśnie kocham tą odświętność, że to jest dziwne. Ci aktorzy stwarzają jakiś świat, który musi być wykreowany. On nie może naśladować życia jako takiego. Dlatego mi tak jest bliski teatr w Japonii. Teatr stworzony dawno temu nieustannie się odnawia. Myślę, że nasz teatr, ten, który dzisiaj widzimy, on jest jakiś przejściowy. Myślę, że autorom jest trudno uchwycić, o co tu w ogóle chodzi z czym jest rzeczywistość, która nas otacza. No i, i fotografują tą rzeczywistość bardziej, niż by potrafili ująć jej tajemnice. No liczę, że pojawią się takie sztuki, jestem głęboko o tym przekonany, a wielkość z kolei teatru polega na tym, że on się nigdy nie rozstaje z repertuarem przeszłości. I To jest piękne, że wraca Shakespeare, że wraca Sophocles, że wracają wielkie sztuki przeszłości, które w jakiś sposób wyznaczają też poziom tego, co byśmy oczekiwali od autorów dzisiaj piszących do teatru. A ty, Hamlecie, bratanku i synu. Dość poplątane są te węzły krwi. Czemu wciąż chmura? Na twym czole? Chmura? Blaskłam w oczach tyle, że aż się razi. Sen, mój miły, skończ z tą mroczną miną i spójrz na króla przyjaźniejszym okiem. Czy zawsze będziesz spod spuszczonych powiek śladów po ojcu wypatrywał w prochu? Wiesz przecie, że to rzecz zwyczajna. Życie kończy się śmiercią. Nasz pobyt na ziemi wiedzie nas ku wieczności. Tak, istotnie, to rzecz zwyczajna. To Zygmunt Hibner nas, że tak powiem, ożenił z teatrem starym. Najpierw mnie, potem Konrada Sfinarskiego, no i Jerzego Jarockiego, który już wcześniej pracował w tym teatrze. I muszę powiedzieć, że to było bardzo szczęśliwe i piękne, dlatego że Jerzy Jarocki jest najbardziej z nas wszystkich reżyserem, najgłębiej rozumiejącym aktorów i potrafiącym, wyreżyserować tych aktorów. Myślę, że moskiewska szkoła, którą on ukończył, jest wspaniałą szkołą dla Ludzi, którzy chcą zrozumieć, jak można wyreżyserować aktorów. Ale pracował też i Konrad Finarski, który miał swoje szalone pomysły i wspaniałe idee, który z kolei był uczniem Brechta. Także nagle mieliśmy i drugą stronę. No a ja przyjeżdżałem od czasu do czasu, jak nie robiłem filmu i, że tak powiem, troszkę pomagałem im i miałem ten zespół. Ten zespół po prostu, ponieważ robiliśmy duże spektakle, więc cały ten zespół grał na scenie. I tu nie było zdolniejszych i mniej zdolnych, tylko tak wysoko była postawiona poprzeczka, że cały zespół grał no jakby z całym swoim oddaniem. A aktorzy, kiedy grają, no to nie mają czasu intrygować. Nie mają tam czasu, że tak powiem, utrudniać nam życia swoimi pomysłami, jakby można było urządzić teatr, w którym oni byliby szczęśliwi. Żeby oni byli szczęśliwi, oni tylko potrzebują reżyserów, nic więcej. To jest jedyne, co może dać im szczęście. Ale oni o tym nie wiedzą. I konflikty, które pojawiają się w każdym teatrze, niestety dotyczą tego, że oni chcą być uszczęśliwieni przez kogoś innego. Może dyrekcja by ich uszczęśliwiła, albo może by ich recenzenci uszczęśliwili. No każdy jest winien, a prawda jest taka, że zespołowi aktorów potrzebny jest reżyser, w który ten zespół by uwierzył. A ten reżyser z kolei musi mieć repertuar Na miarę talentów Które są w tym teatrze I tak przez lata było W Starym Teatrze A zawdzięczamy to Zygmuntowi Hibnerowi Bo on stworzył właśnie podwaliny Pod taki teatr w Starym od Teatrze od w Krakowie U ścian chwyć w lot Czas ucieka Trzeba nam chyżu do wrot nim was ubiegą Jest tam cała churma Moskali Co wrot Trzeba by was nie poznali Trzadam paść wpaść na koszary na solcu To tam pali się szopa opodal pod mis i, kopców, I to jest umówiony znak Ilu was jest tu chłopców? 160 Tak Są wszyscy? Wszyscy są Dostajecie do działania część lwią Trza rozbroić trzy półki ułanów Most zająć, omylić straże W ogrodzie, koło mostu posągu Jest młodych, umówionych 16 Wszystko z uniwersytetu, studenty i literaci Tym trzeba dać broń drogę do pałacu pokazać. Dwóch przydziele i sam ich wyznaczę. Oni mają pochwycić książęcia, gdyby zechciał ogrodem uciekać. Więc to dziś to nie do pojęcia. Dziś dzień wyzwolin, braci. A skoro o Wajdzie mowa, to warto też sięgnąć po nowy spektakl, który powstał w Teatrze Telewizji. Specjalnie w związku z rokiem Andrzeja Wajdy. Wszystko na sprzedaż to rekonstrukcja filmowego dzieła z 1968 roku. Tym razem zaginionym bohaterem staje się sam Wajda, który nie przychodzi na plan swojego filmu. Mówi współtwórca przedstawienia Mateusz Atman. Się zastanawialiśmy, no kto może być tym naszym zaginionym bohaterem. I pomyśleliśmy, że może sam Andrzej Wajda w takim razie jest ta postać też w tym filmie. Może przepiszemy ten scenariusz w taki sposób, że to właśnie ten reżyser, ten mistrz, ten autor tego filmu staje się nieobecnym. No i to sprawiło jednocześnie, że musieliśmy przesunąć, a Filmu do 2016 roku, czyli do okoliczności śmierci Andrzeja Wajdy. Pytania, jakie zadają twórcy tego przedstawienia, dotyczą i pamięci, i tożsamości, i żałoby. Pytanie, jak wypełnić pustkę po legendarnym twórcy. W tym spektaklu zobaczymy Bartosza Bielenię, Magdalenę Cielecką, ale zobaczymy przede wszystkim Daniela Olbryskiego, który zagrał w oryginalnym filmie. Udało się go zaprosić i zachęcić do tego projektu. Myślę, że to była bardzo ważna Osoba z tego powodu, że właśnie występowała też w filmie oryginalnym. W taki też symboliczny sposób dać też taką platformę do pożegnania z Andrzejem Wajdą. No, myślę, że to było super ważne i że to się jakoś też pięknie udało. Wszystko na sprzedaż spektakl dostępny jest bezpłatnie na stronie VOD Teatru Telewizji Polskiej. Tam też spektakl... Bezimienne dzieło Witkacego w reżyserii Jana Englerta, spektakl o rewolucji, która pożera własne dzieci, o wyborach moralnych, o jednostce, która musi przeciwstawić się tłumowi. Myślę, że święta to jest dobry czas, by właśnie włączyć teatr telewizji. To jest teatr na wyciągnięcie ręki. Zresztą podobnie jest na stronie Teatru Polskiego Radia, bo tam nowości. Oźmina, Wacława Berenta, czy współczesna opowieść Chciałaś hrabiego, to teraz rób na niego, autorstwa Martyny Wawrzyniak, czy Ojcze Nasz, Artura Pałygi, to nowości. Ale też mogą Państwo sięgnąć po jedno z najbardziej kultowych słuchowisk w historii Polskiego Radia. Można posłuchać kultowego Kocham Pana, Panie słuchu”, który trafił do serwisów cyfrowych. Odcinki są dostępne na YouTubie, na Spotify, na Apple, u. Tam znajdą Państwo cały ten komediowy cykl autorstwa Jacka Janczarskiego, który zadebiutował w 1973 roku na antenie radiowej Trójki w ilustrowanym tygodniku rozrywkowym. Kocham Pana, Panie Słuku, jest już dostępne w serwisach streamingowych. A ja już pięknie Państwu dziękuję za dzisiaj, za to świąteczne, specjalne wydanie naszej audycji teatralnej w repertuarze. Martyna Podolska, do usłyszenia. Życzę Państwu pięknego, rodzinnego, spokojnego, ale też i wesołego czasu. Niech wiosna zagości w Państwa sercach. W repertuarze.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 Autopromocja. Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22.00. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.